Witam Państwa serdecznie w moim pierwszym podcaście. Piotr Rakowski. Serdecznie z góry przepraszam za jakieś szumy, bo nagrywam przez dyktafon na najlepszej jakości. Będzie trochę szumów, ale będzie bardzo dobrze nagrane. Dzisiaj przedstawię Państwu urządzenie no nie, nie, nie duże i niemałe. Nazywa się ono Czytak NPN. Jest produkowane przez firmę Nowa Praca Niewidomych w Warszawie przy ulicy 29 listopada 10. Można zamówić. Strona czytaka to www.czytak.com.pl To jest nowa strona, bo stara to była to Czy .czytak Czytaka mam stosunkowo tak niedługo no, 9 miesięcy chyba nawet będzie już od listopada kosztował mniej więcej 1300 zł powiem bardzo dobre urządzenie, które nagrywa książki przepraszam za jakieś przerywki chociaż mu, nie wiem czy oni słychać ale będę starał się żeby nie nic nie przeoczyć będę starał się iść według instrukcji tylko zacznę troszeczkę od końca bo powiem dane techniczne na początku więc będę się w, w miarę dobrze no, po instrukcji, że tak powiem i nic na pewno się nie zgubimy w niczym. No to więc teraz przejdźmy do rzeczy. Dane techniczne. Wymiary. 150x92x30 na na mm Waga 250 g Zasilanie. Budowany akumulator litowo jonowy 3,6 V o pojemności 2,6 A godziny, zdaje się. Tak, teraz opiszę urządzenie. Tak, um, zaczynając od lewej strony. Trzymaj, jeżeli trzymamy czytaka poprawnie, to jest tak. Lewa strona od góry raczej jest zaokrąglona. Następnie jest prosta i na dole jest kąt prosty górna ścianka jest bardzo zaokrąglona, a bardziej już przy prawej stronie na górze jest wejście na zasilacz, ładowarkę po prawej prawa ścianka jest też prosta, no troszeczkę okrągła półokrągła czyli zaokrąglona, przepraszam wejściem na kartę CF, którą za chwilę włożę. Też jest mm, kąt prosty i u domu jest też, też taka krótka ścianka, tym razem prosta z wejściem na gniazdo sławkowe 3,5 mm, zwykły jack. Teraz pokażę, tak, zacznijmy od tego, że po włączeniu, po jakby używając pierwszy raz wsadzamy kartę na przykład. A, Przepraszam, jeszcze opiszę kartę. Lewy brzeg ma otwory. Takie wygląda trochę jak szlaczek gruby. Jeżeli oczywiście kartę trzymamy poprawnie. E, na, górnym, na górnej ściance jest taka, taki dołek, rowek, pewnie służy do wsadzenia. Prawa ścianka nas najbardziej interesuje, bo na niej jest numer seryjny karty i taki, takie takie nie tyle co takie co się można, gdzie można zahaczyć o takie no takie zahaczenie jakby dług jakby bok trochę taki wycie, wystający od dołu i to zahaczenie musi być u dołu jakby jeżeli się wkłada kartę poprawnie a u dołu też jest róg rowek pewnie temu, t, dla t, tego, żeby się dało radę przejść kartę, więc wstawiamy teraz kartę i uruchamiamy urządzenie zakładając, że używamy pierwszy raz słyszymy, książki są standardowo nagrane w formacie czy tak takie tam książki standardowe zaraz resztę powiem, tylko włączymy czy taka przepraszam Proszę, musiałem wyciąć, bo nie zrobiłem tak, żeby dało no, się żeby było tak jak standardowo jak jest na początku, więc jeszcze raz wkładam kartę i rucham czy tak format karty, tak? Ciech Cejrowski Ciech Cejrowski Gringo wśród Początek wśród, i playman. No i tak mamy sygnał przed uruchomieniem jeżeli to będzie czy forma D-Daisy, oczywiście też dostaniemy o tym poinformowani jest zasada, żeby nie nagrywać dwóch formatów na raz, bo z tego, co ja testowałem, to jeżeli się nagra później książkę, zakładając, że ma się książki w formacie czytak i nagra się książki w formacie Daisy, to zostaną, będą odtwarzane te książki, które były nagrywane na początku, czyli w tym przypadku w formacie czytak. Teraz, jak opisałem urządzenie, przejdźmy do działania. Pierwszy rząd od góry, a tu jeszcze powierzchnia, na górze mamy głośnik, pod głośnikiem mamy klawisze, piątka jest wypukła, a pod spodem mamy naklejkę na wypracowanie niewidomych, Trzy, no, ten, i cztery nóżki, no i śrubki, nic takiego przydatnego, więc tak, używanie klawiszy, czyli klawisze, no to jest tak, jeden to jest przewijanie odcinka w na przykład taką przewinę Wojciech Cejrowski gringo wśród dzikich plemion Ble. gringo początek i y, takie jedno piknięcie jeżeli się przewija w tył lub przód przewija mniej więcej o 30 sekund dwa to jest klawisz, ta, trzy, y, klawisz jakby stop i start to jest klawisz przewijania w przód i włączania od zakładki. Zdaję nam przykład. Zakładajmy, że mam książkę na 30 odcinku. I chcę sprawdzić, bo, no, bo format 3 tak ma odcinki, a format Daisy ma frazy. Yy, czyli inaczej jakby tam to strony mniej więcej chyba się nazywa, no i normalnie rozdziały. Ale formatu Daisy nie polecam. I też w formacie daisy są pliki mp3 dostępne i można to skopiować i darmową aplikacją która dostępna jest na stronie właśnie www.czytak.com.pl pobrać to jest czytak manager czytak manager to jest służy do przerobiania książek z formatu mp3 na format czytak no wszystkie różne pliki muzyczne nie muzyczne. Właśnie podcasty na przykład. To ja tak robiłem, że przerobiłam no czeka i sobie odsłuchiwałem. No więc wracałem do podcastu. Eee. Jeszcze wracając do przykładu tych klawiszy. No przykład jestem właśnie na tym 30 odcinku. I chcę zobaczyć ten odcinku. Książka ma odcinków 50, więc przechodzę na 50 odcinek. I jak nacisnę klawisz 2, to połączę ten odcinek 50 od początku. Jeśli nacisnę na tym odcinku 50 klawisz 3, to włączy mi się jakby odcinek, ten 30, tam gdzie zrobiłem zakładkę. Tak. Teraz dalej, klawisz 4. Służy przewijanie po odcinkach, czyli na rozdziałach lub frazach. Odcinek drugi. Odcinek trzeci. Dokładajmy, jeszcze pokazać ten przykład. Włączę odcinek 3. Odcinek 3. Pierwszego wieczoru było tak. Słyszysz głos Tukana, gringo? Zapytał Indianin. Tak, i chcę zobaczyć, gdzie jest odcinek szósty? Odcinek szósty. Jak włączę dwójkę, to włączę początek odcinka. Jak włączę trójkę, to włączę odcinek trzeci dalej. Nie, a który to? Ten, co robi truk, truk, truk, truk. Więc tak to działa. I... Następnie, jak 5 pięć, służy do długośniania. Też pokażę teraz słyszę. Pokażę maksymalną głośność od razu. Jest śpiewna dobrą pogodę wyjaśnił. A ja wyjaśnię, że tukany, inaczej pieprzojady to rodzina barwnych ptaków licząca 37 gatunków. Pokażę się od razu. występują w tropikalnych lasach Ameryki Południowej i Środkowej. Gnieżdżą się o. w dziuplach. Podobne do srok, z tą różnicą. Nie ściszają się głośno, nie. Mają nie jest ogromne dzioby w kształcie banana. Następnie klawisz 6 To jest przewijanie nie, odcinka do przodu A, klawisz 4 To było przewijanie odcinka do tyłu Powiedziałem, tak powiedziałem, no to już wiecie Klawisz 7 Służy przewijanie po książkach Klawisz 8 to jest ściszanie Klawisz 9 Służy do przewijania książki w przód O w książkach Georges Siméon Pierwsze śledztwo Megreta. Georges Siméon Rewolwer Megreta. Georges Simenon Megre i trup młodej kobiety Joanna Chmielewska Zbieg okoliczności Jak pokazałem Klawisz 9 służy do przewijania w przód A klawisz o 7. Józef Ignacy Kraszewski Bracia Rywale Ty ja jeszcze wrócę do tej książki Może wrócę do tej książki Na której testowaliśmy Pierwsza książka. Tak jest, jak jest Wojciech książka. Cejrowski. Gringo wśród dzikich plemion. Dobrze, więc teraz dalej. Gwiazdka służy, naciśnięta z klawiszem 6 przechodzi do następnego, do ostatniego odcinka. Gwiazdka naciśnięta z klawiszem 4, czy znaczy gwiazdka najlepiej i klawisz 4 to będzie... Mm, najechanie na, że tak powiem na pierwszy odcinek gwiazdka ka to jest pierwsza książka gwiazdka dziewiątka to jest druga książka ostatnia, przepraszam 0. jeżeli tak jest takie jedno piknięcie, to znaczy, że po odcinku ustawiam się zakładka i się wyłączy automatycznie urządzenie teraz, jeżeli były te trzy piknięcia to urządzenie będzie dalej że tak powiem, odtwarzać książki Książki już jestem. Yy, Mówię o klawiszu zero, tak. Yy, właśnie. I jeszcze klawisz krzyżyk służy do przyłączania z y, stron na rozdziały w formacie Daisy. W formacie czy tak do niczego nie służy ten format? Czy format? Ten klawisz akurat. Nie ma żadnej funkcji. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym urządzeniu? A! co zawiera zestaw dostarczony z czytakiem. Więc tak. To jest różnie, bo ja widziałem na prezentacjach czytaki, to zależy od okresu. Jedne czytaki, jedne czytaki mają po dwie karty po 512 MB albo jedną kartę po 2 GB. W moim przypadku ja dokupiłem sobie drugą. Też to jest różnie w zależności od czytaka. Jeszcze co do zestawu, to jest zasilacz, ładowarka. Oczywiście moje pierwsze trzy razy to trzeba wyładować, rozładować i naładować czy taka. Czy taka mniej więcej ładuje się około 3 godzin. Niech sprawdziłem. I... A! Jeszcze na wierzchu, pod głośnikiem, po prawej stronie będzie palić się niebieska dioda podczas ładowania, a jak się nie będzie ładować, to zdaje się przestanie migać. Przepraszamy, jak czy jak będzie naładowane, to już dioda wygaśnie aby nagrywać książki samemu potrzebny jest czytnik kart CF Compact Flash płyta z nagraną instrukcją obsługi i broszura zawierająca instrukcję obsługi czy taka można doładowywać w każdej chwili lub, lub korzystać z niego pod prądem wtedy prąd ciągnie z sieci co do informacji technicznych? Moc głośnika 1 V. Czy, czy taka mm, można trzymać w temperaturze maksymalnie chyba 30 albo 40 stopni, a minimalnie w, w, temper, w temperaturze 0 stopni. Jeżeli się czy taka już przypadkowo zaleje, to trzeba, nie można go ruszać do czasu wyschnięcia. Trzeba przycierać, czy taka szmatką z detergentem. Jeszcze jedna informacja. Jeśli chodzi o strony, to strony wpisujemy tak. Wciskamy klawisz 2. Następnie otwarza się książka. Wciskamy też później klawisz 0. wklepujemy stronę i naciskamy klawisz kratka. Klawisz krzyżyk. Wyszukuję ja strony i zacznę odtworzenie od tej strony. Resetowanie. Czy taka resetujemy klawiszami, wciskając klawisze jednocześnie 2, 5, 8, 0. Oczywiście sprawdzałem to i resetowanie nic nie szkodzi. Można sprawdzić jak to będzie. Oczywiście będzie taki sygnał, taki o. Proszę bardzo. Format karty przydatny. No. Można się resetuje, jeżeli czy tak się zatnie, ale... Co najlepsze nigdy się nie zacina, więc nie ma takiej opcji za bardzo, żeby restować, co raczej nie ma takiej potrzeby, żeby to robić. Jeszcze tak chcę przepraszam, że to chaotycznie, ale ja w międzyczasie instrukcje przerzucam przez komputer i może być coś dograne, czy coś. Eee, czy tak może być niedoładowany, więc należy go rozładować i naładować ponownie, o czym jak już mówiłem sygnalizuje dioda pod głośnikiem. I jeszcze dosyć taka informacja w instrukcji, żeby sprawdzić, że no, proszę o sprawdzanie czy karty są podrobione czy oryginalne. Jeżeli karty są oryginalne to na karcie, na, na, na w krawędzi gdzie nie ma otworów, na przeciwnej krawędzi gdzie jest taki występ, ten o którym mówiłem, inaczej nazwałem yy, są białymi cyframi pisane numery seryjne jeszcze jest podrobiona karta nie ma też numerów patentów proszę aby właśnie gdzie sprawdzali no i karty jest infolinia do nowej pracy niewidomych to 0800 888 555 bezpłatna zdaje się czynna w godzinach 8.30 15, 30, 15. wszystkie informacje oczywiście odsyłam na stronie na www.czytak.com.pl Książki oczywiście można opuszczać z nowej pracy niewidomej jak i z biblioteki PZN w Warszawie przy ulicy Konkiorskiej 7. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to możecie pisać na adres piter.9521 2pl Jeżeli będę wiedział, to udzielę wam rad. Jeśli nie, to od oczywiście odeślę na stronę www.czytak.com. .pl. Jeżeli ktoś ma taka i myśli, wie, że coś nowego doszło, czy można coś, jakieś aktualizacje samemu zrobić, czy coś, to proszę na maila mnie poinformować, ja to zobaczę, zrobię, albo jeżeli coś przeoczyłem. no to to by było oczywiście na tyle. Piotr Rakowski, dziękuję za uwagę i jeszcze raz przepraszam za jakieś problemy techniczne które mogą wystąpić. Do widzenia.